Jest 23 czerwca i niniejszym zaczynam kolejny odcinek polskiego podcastu Serio Serio, a dzisiaj będzie o... w sumie dawno nie było tego tematu, dzisiaj będzie o głupich ludziach, haha, niespodzianka. Dzisiejszą moją ofiarą padną osoby, które umieszczają różne śmieszne, powiedzmy, że naklejki, przepiski czy przypinki, inne takie różne pierdoły na zderzakach, na klapach bagażników i w różnych innych śmiesznych miejscach swojego samochodu. I o ile jestem w stanie zrozumieć tekst typu, ty też się kiedyś uczyłeś jeździć umieszczony z tyłu nauki yy, jazdy, czy na przykład numer telefonu z napisem zadzwoń, powiedz jak jadę na tirze z tyłu umieszczony, żeby można było się ewentualnie zażalić, jak ten człowiek prowadzi. Tak nigdy nie zrozumiem umieszczania drętwych i suchych żartów. Najczęściej to jest na obudowie, na obudowie rejestracji, tablicy rejestracyjnej. Jeżeli się, tym, jeżeli się tym człowiek zainteresuje, to powiem wam, że na Allegro jest pełno, jest naprawdę multum miejsc i rodzajów, w jakich można to kupić? Ja dokonałem takiego małego researchu w tej sprawie, mianowicie poszukałem i poczytałem sobie co ciekawsze opcje. No i powiem wam, że mam kilku faworytów. Jednym z tych faworytów jest tekst Czochraj Bobra, albo mm, wysoko też w mojej klasyfikacji było coś takiego jak Widziałeś Kotecka. Jezus, Maria, ludzie. Jak chcecie sobie coś takiego umieszczać na ramce tablicy rejestracyjnej, to równie dobrze możecie tam sobie napisać jestem debilem, bo efekt będzie praktycznie identyczny, albo tekst typu mam na ciebie haka. Dobra, nawet jeżeli to będzie dla kogoś śmieszne, nawet jeżeli ktoś się raz kiedyś zaśmieje, to przez 99,9% reszty przypadków wyjdziecie na ostatnich idiotów. Ramki na tablice rejestracyjne ani tył samochodu to nie jest miejsce na błyszczenie własną elokwencją i żartobliwością. Chyba jedyny możliwy gorszy wybór na zamocowanie tablicy rejestracyjnej to taka plastikowa, chromowana ramka, na której jeszcze jest nie do końca zdrapany logotyp. Innym sposobem, często stosowanym przez ludzi na pokazanie to, jacy oni są fajni i jak im się dużo wydaje, są przypinki. Nie, nie jestem tutaj jakoś specjalnie zagorzałym przeciwnikiem wszelkiego rodzaju przypinek i ze wszelkimi wzorami, ale naprawdę, ludzie, jak już chcecie sobie montować jakiś okrągły emblemacik tylko po to, żeby powiedzmy, że śmieszniej, lepiej wyglądać, to przynajmniej to przemyślcie i nie wybierajcie tych z, nap z napisem dla mnie masz style'a czy coś innego tego Pokroju. Naprawdę, raz, że szpeci, a dwa, nie wygląda naprawdę dobrze na kimś, kto chciałby wyglądać dobrze. Haha, ha, tautologia, wiem. A skoro już mówimy o tautologii, to powiedzmy też o patologii, czyli na przykład o noszeniu emblematów z Che Guevara, podczas kiedy nie wiemy, kim on tak naprawdę był, co on robił i tak dalej. Ja a propos jeszcze Che to taką ciekawostkę wam mogę powiedzieć, że od 8 czerwca Propagowanie komunizmu, czyli chodzenie w koszulkach z Che Guevara, z przypinkami z Che Guevara, z innymi jego podobiznami, grozi mandatem, a nawet dwuletnim wyrokiem. Wiecie co to jest dwa lata, no nie wiem, w zawieszaniu czy nie, jest wszystko jedno, ale wiecie co to jest? To jest na przykład, że nigdy nie dostaniecie żadnej praktycznie pracy, oprócz może kopania rowów, jak się do was życie uśmiechnie. Teraz będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo pomidor strasznie skacze po tematach. W ciągu dwóch minut zahaczyło trzy albo cztery. No i trudno. Serio, serio będzie chaotyczne. Było chaotyczne i w zasadzie jest jeszcze bardziej chaotyczne niż będzie było. Cokolwiek to miało znaczyć. Tak jak jest, tak praktycznie będzie. A dlaczego? A dlatego, że w polskich, powiedzmy, że mediach brakuje chaosu. Wszystko jest tak ładnie uporządkowane, spreparowane, paczkowane i podane. Nawet macie powiedziane, jak macie myśleć. Na przykład, że Brazylia ogłosiła żałobę narodową z powodu katastrofy w Spoleńsku. Wiem, zjechany temat, ła, ła, ła, ła, ła. gówno, będzie chaotycznie. A będzie tak strasznie chaotycznie, będzie tak do pożygania chaotycznie, że teraz powiem o wyborach. Mało tego było ostatnio w mediach, więc ja też coś powiem o wyborach. Otóż, jak pewnie wiecie, mamy teraz przed sobą drugą turę, czyli będziemy głosować między dżumą a cholerą, bo kiła i AIDS już odpadły. Wybory akurat to o tyle ciekawe zjawisko, że dają spore pole do krytyki. A krytykować w czasie wyborów można w zasadzie wszystko. Można krytykować kandydatów, można, prowa można krytykować prowadzenie kampanii wyborczych, można krytykować nawet ludzi, którzy głosują na kolejnych kandydatów. No i tak, mamy do wyboru w jakiejś tam powiedzmy, że losowej kolejności, nie będę wymieniać nazwisk, ale no może się nawet domyślicie, mamy do wyboru człowieka, który strzela więcej gaf niż goli Polska prezentacja, czyli przychodzi z wydrukami z Wikipedii. No i dobra, już nie będę wymieniał pewnie, wszyscy wiecie, czym zasłynął. Mamy drugą edycję poprzedniego prezydenta, który w zasadzie różni się podobno gdzieś tam pieprzykiem i kotem zamiast żony. Mamy człowieka, który opowiada się za zniesieniem wszystkich możliwych prawie, że podatków i minimalizacją państwa, a który go nie wpuszczają do TVP. No i generalnie mamy jeszcze siedmiu innych oszołomów, z których co każdy to lepszy od poprzedniego. No i kogo tu wybrać, kogo tu wybrać? Ja wam nie będę mówił kogo wybrać, jak chcecie sobie kogoś wybrać to sobie go wybierzcie i tak wasz głos jak 15 milionów innych niegłosujących nic nie zmieni, tak? I jedno, co mnie tylko w tych wyborach denerwuje, to straszna znowu medialna nagonka. Teraz nic się w kraju nie dzieje. Wejdźcie sobie na jakąś stronę informacyjną, czy włączcie jak, jakieś wiadomości inne teleekspresy. Nic się kompletnie w kraju nie dzieje, tylko wybory. Ten powiedział to, ten powiedział tamto, ten pierdnął tu, ten deknął tam. Ludzie, no czy już naprawdę jesteśmy w tak, takim wigwizdowiu, że naprawdę nie ma o czym mówić tylko o tych zastranych wyborach? A ludzi, których polityka nie interesuje, to co, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie te media mają, w dupie czy w nosie? bo przepraszam, powiedziałem w dupie, a będę sobie mówił w dupie, bo mi wolno. Dupa, dupa, będę sobie mówił. I przed nami ostatnio już dzisiaj zmiana tematu, mam nadzieję, a zmiana na w zasadzie samofunkcjonowanie samo serio-serio. Bo doszły mnie słuchy, że nie chcecie, wy, moi słuchacze, żebym mówił per ludzie, że, że, że, nie, przepraszam, żebym mówił per wy, czyli że wy jesteście głupi jako ludzie, jako ogół, jako masa. Nie uogólniać, tylko żeby mówił, że ci ludzie są głupi tam ci są debilni i tak dalej. Otóż ja się z tym nie bardzo zgadzam i nie będę czegoś takiego wprowadzał, dlatego, że nie mam wpływu na to i nie wiem, kto mnie słucha i może właśnie ty, do ciebie mówię teraz słuchaczu, może właśnie ty masz na tablicy rejestracyjnej napisane pucio, pucio, jestem fajny, puci, puci i w takim układzie jestem w stanie stwierdzić, że jesteś debilem i nie boję się tego powiedzieć ci w twarz. Oczywiście, nie wszyscy są debilami, ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, więc no, co, trudno, ci, którzy nie są, będą musieli to przeżyć. Wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś nie jest głupi, a usłyszy, że jest głupi, to sobie wyrobi zdanie o tym, kto mówi i tak czy siak swoje będzie wiedział. A jeżeli ktoś jest głupi i usłyszy, że jest głupi, no to uwierzy, bo jest głupi, wtedy jest głupi, Tak. No dobra, trochę się rozgadałem, ale może to i dobrze, bo ktoś tam narzekał, że audycje są za krótkie i jest ich trochę za mało. Dobra, będziecie mieli więcej. Na koniec jeszcze proponuję wam stronę wybory2010.pl. W zasadzie... Nie proponuję wam czytania wszystkich treści, wiadomości i oglądania wszystkich filmów na tej stronie. Polega to mniej więcej na tym, żebyście tam weszli i zobaczyli sobie antyspoty. Są to cztery antyspoty po kolei Kaczyńskiego, Komorowskiego, Kaczyńskiego i Komorowskiego. Dokładnie dwa versus dwa. No i jeżeli kogoś bawi humor polityczny, to myślę, że nie będzie to czas zmarnowany. Tyle na dzisiaj. Mówił do was Pomidor, a teraz tradycyjnie piosenka na serio serio. że kurwa, jego mać Jak cię nie ujebie, to nie może spać Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci Przypierdol mu gazetę, to mu wyżej nie poleci Mówi do mnie ojciec, synu nie masz racji Komar szuka dupy do okopulacji Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci Przypierdol mu gazetę, mu wyżej nie poleci Lata, komar, nocy, lata, komar, dzień Ciągle widzę jego pierdolony dzień Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Czy mu gazetą wyżej nie poleci Lata i szuka kobiety, patrzy czy jakaś dupa nie wystaje za tapety. Hej czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdol mu gazetę, to wyżej nie poleci. Przyleciała mucha, komara dziewucha, lata koło brzucha, a komar ją rucha. Hej czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdol mu gazetę, to wyżej nie I'm